Dzień jak co dzień, czyli przegląd prasy z PRL. -u. Przekrój rok 1957. Jak oświadczali ostatnio autorytatywni przedstawiciele partii i rządu, w tym roku nie będzie w zasadzie dalszych regulacji cen, a w żadnym wypadku nie będą naruszone ceny podstawowych towarów i usług. Niedopuszczenie do zwyżki cen jest jedną z najważniejszych wytycznych polityki gospodarczej rządu. Niedawno podniesione zostały ceny niektórych artykułów, zwłaszcza importowanych. Podrożały telefony, listy zagraniczne. Mówiło się o podwyżce ceny węgla w ślad za tym i biletów kolejowych. O tym, że zdrożeć mają kina, tramwaje, a nawet czynsze zamieszkania. Wiele cen jest wciąż u nas gospodarczo zupełnie nieuzasadnionych. To nie ulega wątpliwości. Czynsze mieszkaniowe na przykład nie wystarczają nawet na pokrycie kosztów bieżących remontów. Kina zamiast dochód przynoszą deficyt i państwo dopłaca do każdego biletu. Wciąż powtarza się spekulacyjne wykupowanie różnych atrakcyjnych towarów w sklepach państwowych, gdyż znajdą się na nie nabywcy, którzy zapłacą pośrednikowi dwa i trzy razy więcej. To wszystko prawda i dla uzdrowienia naszej gospodarki koniecznie trzeba będzie prędzej czy później uregulować jakoś racjonalnie sprawę niektórych cen. Ale jest i druga bolesna prawda. Nawet i te z ekonomicznego punktu widzenia za niskie ceny, z ludzkiego punktu widzenia przy powszechnym niedostatku, ciążą poważnie na niskich zarobkach. W tej sytuacji rząd zdecydował się bardzo ostrożnie podchodzić do sprawy regulacji cen i odsuwać ją na dalszy okres, kiedy ogólna sytuacja ludzi pracy się poprawi. Chodzi o to, aby nie odbierać jedną ręką tego, co państwo dało drugą w postaci podwyżki wielu płac i rent. Trybunał Ludu, rok 1966. Pod koniec maja odbyło się plenum KCKZR, na którym omówiony został dziesięcioletni program prac melioracyjnych, opracowywany w oparciu o wytyczne 23. Zjazdu Partii w dziedzinie rolnictwa. Program ten przewiduje zwiększenie do 1975 roku obszaru gruntów zmeliorowanych do 37-39 milionów hektarów. Założenia programu ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej pięciolatki omówił minister melioracji gospodarki wodnej ZSRR Aleksiejewski. W toku obrad wygłosił przemówienie sekretarz generalny KC KPZR Leonid Breżdiew. Po dyskusji plenum przyjęto uchwałę zatytułowaną o szerokim rozwoju melioracji gruntów w celu uzyskania wysokich i stałych plonów zbóż i innych roślin uprawnych.